i stanąć przed synem człowieczym, a nauczał we dnie w świątyni, a w nocy wychodząc przebywał na górze, którą zowią oliwną. I cały lud rano się schodził do niego, aby go słuchać w świątyni.